Wiem, że wielu z Was jest przejętych losem naszych braci i sióstr. Czytacie te biuletyny, regularnie się modlicie i chciałbym zachęcić wszystkich tych, którzy może jeszcze tego nie czynią albo tylko od czasu do czasu poświęcają na to swój czas. Chciałbym Was zachęcić, abyśmy poważnie traktowali ten aspekt życia Kościoła, aby nasze serca nie było obojętne na cierpienie naszych braci i sióstr, którzy Płacą wielką cenę uczniostwa i wiary w naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiem, że niektórzy z nas są na tyle wrażliwi i na tyle zmęczeni doświadczeniami i problemami własnego życia, że wolelibyśmy trochę więcej jakichś może takich elementów mniej bolesnych, mniej trudnych, mniej no, niestety uderzających w tą minorową nutę. Ale obawiam się, że jest to Wybaczcie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że jest to przejmowanie myślenia tego świata, który nawet w Kościele szuka rozrywki, szuka jakiegoś odprężenia, szuka zaspokojenia własnych ludzkich pragnień. My tutaj nie jesteśmy po to, żeby się zdopingować, żeby się pozytywnie naładować jakąś energią, Mam nadzieję, że tak nie myślicie, może ludzie niektórzy tak myślą i po to przychodzą i tego oczekują, że się zgromadzimy i będziemy się po prostu tutaj motywować, będziemy sobie mówić o tym, jacy jesteśmy wspaniali i jak to Bóg cudownie dla nas zaplanował nasze życie i szukać, wiecie, takich rzeczy, które sprawią, że wyjdziemy jak w skowronkach i zderzymy się z rzeczywistością, która nijak się do tego ma. I niektórzy chyba szukają takiej iluzji, szukają takiej jakiejś choćby chwili oderwania się od rzeczywistości. I jeśli to chcecie robić, to po prostu sobie włączcie jakiś film na YouTubie czy gdzie indziej i tam możecie się oderwać. Możecie sobie obejrzeć piękny romans, w którym książę spotyka swoją księżniczkę i żyją długo i szczęśliwie i nie mają problemów. Możecie pójść sobie do teatru na piękną sztukę. Możecie sobie włączyć różne piosenki, które mówią o takim wesołym życiu, ale wydaje mi się, że jeżeli do Kościoła przechodzimy z takim nastawieniem, to gdzieś mijamy się z rzeczywistością świata, w którym żyjemy. Nie rozumiemy tego, co się naprawdę dzieje wokół nas, w nas samych i że nie jesteśmy w niebie, nie jesteśmy w raju. Jesteśmy na upadłej ziemi, Żyjemy w naszych upadłych ciałach i czekamy na dzień ich całkowitego odkupienia i zmartwychwstania w chalebnym stanie, ale póki tu jesteśmy na ziemi, to jesteśmy wzywani do tego, by cierpieć wraz z Chrystusem, by znosić Jego hańbę, by znosić prześladowania dla Jego imienia, by uczestniczyć w Jego cierpieniach, dzisiaj, tutaj, teraz, aby być uczestnikami Jego chwały w wieczności. Rzeczywistość Kościoła jest rzeczywistością cierpienia. To nie oznacza, że w pośród tego cierpienia nie ma radości. To nie oznacza, że w pośród tego cierpienia nie ma przebłysków Bożej chwały. To nie oznacza, że mamy być ludźmi ponurymi i mamy być ludźmi ze zwieszonymi głowami i ludźmi narzekającymi czy biadającymi. Zachowaj nas Boże. Ale nie możemy żyć w świecie iluzji. Nie możemy żyć w świecie jakichś fałszywych wyobrażeń rzeczywistości. Wpatrując się w cudowność naszego Pana i radując się w Nim, jednocześnie jesteśmy obciążeni i wzdychamy wraz z całym stworzeniem, aż przyjdzie nasze obiecane synostwo, aż przyjdzie odkupienie w całej swej chwale i w całej swej pełni. I to, że mówimy o trudnych sprawach, to, że dotykamy bolesnych rzeczy, to dlatego, że taka jest rzeczywistość. I w Kościele bardziej niż gdziekolwiek indziej nie powinniśmy uciekać od rzeczywistości. Nie powinniśmy oszukiwać w samych siebie ani nikogo innego, że jest inaczej niż naprawdę jest. Myślmy o tym, bracia i siostry, i strzeżmy się iluzji. Strzeżmy się pompowania i jakichś nadętych słów i nadętych idei, które nie odzwierciedlają rzeczywistości. Staramy się, mam nadzieję, mówić o tej cudownej, chwalebnej rzeczywistości Chrystusa. I tak naprawdę tylko On, Bóg objawiony w Nim, jest kimś, kto jest godzien naszego zachwytu, naszego podziwu, Powinien być źródłem naszej radości, naszego szczęścia. Szukanie tego gdziekolwiek indziej, poza nim, prowadzi na manowce. Prowadzi do rozczarowań. Prowadzi do fałszywej Ewangelii, w której jest Chrystus i jeszcze coś, i jeszcze ktoś, i jeszcze jakieś inne sprawy. Strzeżmy się tego, bracia siostry. Mówiąc o pięknej chwale Chrystusa, Jednocześnie patrzymy na rzeczywistość upadłego świata, patrzymy na rzeczywistość naszej własnej słabości i nędzy i mam nadzieję, że przyglądanie się tym negatywnym rzeczom nie przesłania nam tych pozytywnych, ale tym bardziej widzimy światło jaśniejące w ciemności, tym bardziej widzimy chwałę tego, który zniżył się do tego upadłego świata, aby w Nim objawić swoją chwałę, aby w Nim dokonać zbawienia i przywieść to, co upadłe do siebie i dać nam wraz ze wszystkimi świętymi życie w wieczności, w swojej chwale. I tam muszą być zwrócone nasze oczy, bracia, siostry. Musimy patrzeć na królestwo chwały przygotowane dla wszystkich, którzy dzisiaj są gotowi utożsamić się z pochańbionym królem chwały. Z nieuznanym, z odrzuconym Królem Chwały On jest Królem Chwały On jest Panem Panów i Królem Królów Ale dzisiaj świat tego nie uznaje Dzisiaj jak czytamy w liście do hebrajczyków Jeszcze nie widzimy Jezusa Takiego jakim jest Ale widzimy Tego, który się uniżył Widzimy Tego, który jest odrzucony Który jest pohańbiony Widzimy Tego, który stał się człowiekiem Nie oglądamy Go jeszcze w swej chwale Oczyma wiary, tak W nadziei, tak ale dzisiaj, jak wiemy, chociaż jest Panem Panów, Jego imię jest używane jako przekleństwo. Jego osoba jest powodem drwin. Ludzie drwią z Chrystusa. I niestety wielu chrześcijan z powodu wiary w Jezusa Chrystusa jest boleśnie prześladowana. Cierpi. Musimy o tym myśleć i musimy się o to modlić. Gorąco Was wszystkich do tego zachęcam. I świadomością tego, że też może to przyjść na nas. Oby nas Bóg zachował, ale tego nie wiemy, co nas czeka i co na nas może przyjść. Także też, obyśmy, jeśli zmienią się czasy, byli gotowi. Nie okazali się ludźmi, którzy się wyprą swej wiary, którzy zechcą zachować swoje życie na tej ziemi i stracą życie wieczne. Sudan. W tym kraju obowiązuje islamskie prawo religijne, szariat. Islamistyczny rząd z najwyższą surowością realizuje politykę jednej religii, jednego języka i jednej kultury. Celem jest zachowanie jedności kraju pod panowaniem islamu. Porzucenie islamu jest przestępstwem karanym śmiercią. Mimo tego coraz więcej muzułmanów potajemnie nawraca się na wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Gdy mieszkałem z moją rodziną nie mogłem czytać Biblii, gdyż jej po prostu nie mieliśmy. Posiadaliśmy jedynie Koran, z którego nauczano islamu. O chrześcijaństwie dowiedziałem się od wierzących przyjaciół, którzy służyli ze mną jako żołnierze w Sudanie Południowym. Szczerze mówiąc, czytanie Biblii było dla mnie, jako dla żołnierza i imamma meczetu bardzo niebezpieczne. Czytałem więc nocami, potajemnie i w ukryciu, gdyby odkryli to moi koledzy z pewnością zaczęliby mi grozić i mógłbym nawet zostać zabity po porównaniu Biblii z Koranem odkryłem, że Biblia jest prawdą jednak było mi trudno opuścić islam i zostać chrześcijaninem prezydent kraju Umar al-Bashir jest bezlitosny wobec chrześcijan wierzący są zabijani przez wojsko i tajne służby oraz wtrącani do więzień prześladowania chrześcijan posiadają wszelkie znamiona ludobójstwa Chrześcijanie prześladowani są zarówno w sudańskich miastach jak i na obszarach wiejskich oraz na terenach przygranicznych z Sudanem Południowym w górach Nuba, gdzie mieszka wielu wierzących. Sudańskie samoloty wojskowe regularnie zrzucają bomby na wsie, szkoły i kościoły. Również szpitale i pola uprawne są bombardowane. Nie można tutaj pójść do kościoła na nabożeństwo. Ludzie boją się bombowców i ostrzałów artylerii, skadugli. Dlatego uciekają i ukrywają się w jaskiniach, a przy tym modlą się i proszą o ochronę. Oprócz dwóch kościołów i szkoły zrównali z ziemią kolejne osiem budynków kościelnych. 20 osób z mojego kościoła zginęło od bomb, a 19 zmarło na skutek odniesionych ran postrzałowych. Świadomie bombardują nas w niedzielę, gdy modlimy się i jesteśmy na nabożeństwie. Bombowce celują w kościoły. Dlatego spotykamy się teraz wśród drzew u podnóża gór. Bombardują nas dniem i nocą. Ludzie są zrozpaczeni. Ciężko jest szczególnie kobietom z małymi dziećmi. Gdy idą pracować w pole, boją się, że osierocą dzieci. W każdej chwili bowiem mogą zostać ranne przez bombę lub atak, albo nawet zginąć. Brakuje nam żywności i wody. Rząd z Hartumu zbombardował studnie i źródła. Nie mamy więc wody do gotowania i nawet mycia. Prosimy, módlcie się o pokój dla Sudanu. Módlcie się o ochronę dla chrześcijan oraz aby inni mieszkańcy Sudanu przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Proszę, módlcie się za nami w naszej ciężkiej sytuacji, a szczególnie za kobietami i dziećmi, które strasznie cierpią. Módlcie się o to, byśmy mogli żyć bez strachu. Mieszkańcy Afryki oraz ludzie z całego świata modlą się za nami. Wiemy o tym z radia, dodaje nam to odwagi i wzmacnia zaufanie Bogu. On pomaga nam tutaj, w Górach Nuba. Kochany nasz Panie, chcemy podziękować Tobie, że mimo wrogości tego świata Twój Kościół trwa, Twój Kościół wzrasta. Nowi ludzie słyszą Ewangelię, nowe dusze nawracają się do Ciebie. Dziękujemy, że i w Sudanie jest Twój Kościół, są Twoje dzieci. Mimo tej polityki państwa, mimo prześladowań, mimo społecznej wrogości, fałszywych oskarżeń, całej artylerii wroga, by zniszczyć Twoje dzieło, zniszczyć żywą wiarę. Panie, dziękujemy Tobie, że zachowujesz Twój Kościół, że strzeżesz Go, że błogosławisz Go. Modlimy się, abyś... Dał uciskanym braciom i siostrom odwagę, mądrość, siłę, wytrwanie. Prosimy, kochany Panie, byś strzegł ich serc i dodawał im otuchy, pocieszał ich w utrapieniach. Prosimy, byś zaopatrywał ich w to wszystko, czego potrzebują w duchu i w tych doczesnych potrzebach, żeby mieli wodę do picia, do higieny, by mieli co jeść, by mieli gdzie mieszkać, mieli się gdzie zgromadzać. Prosimy o tych, którzy zostali aresztowani, wtrąceni do więzień, zamknięci, w niewoli torturowani. Kochany Panie, prosimy o szczególną siłę dla nich, o wytrwałość, o pociechę, o Twoje uwolnienie. Prosimy, Boże, ratuj ich, modlimy się, byś działał w sercach przywódców tego kraju, Twoją przemianę serca prezydenta al-Bashira, o jego zbawienie o rządzących tym krajem, o przywódców, o muzułmanów, o tych wszystkich, którzy zaślepieni nienawiścią zabijają swoich rodaków. Boże kochany, otwórz ich oczy, skrusz ich serca, przywieź do pokuty, prosimy. Daj łaskę poznać Ciebie, nawrócić się do Ciebie. Prosimy, kochany Panie, byś w łasce Twojej powstrzymał te ataki bombowe w górach Nuba, jak i w innych regionach, gdzie bracia i siostry żyją w ciągłej obawie, w ciągłym lęku, gdzie toczą się bratobójcze walki. Modlimy się, kochany Panie, abyś w swojej łasce dokonał przemiany tego kraju i innych krajów, w których podobnie nasi bracia i siostry cierpią z powodu Twojego imienia. Prosimy w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i w pośród tego wszystkiego, co się dzieje, Panie, daj nam i im zachować wiarę, patrzeć na Ciebie, na Twój krzyż, na Twoje cierpienie, na to, jaką wielką cenę Ty zapłaciłeś, aby nas spawić. I daj nam łaskę, Panie, znaleźć w Tobie siłę, znaleźć w Tobie odwagę, znaleźć w Tobie wytrwałość, doświadczyć Twego zwycięstwa pośród naszego lęku, pośród naszej słabości. Prosimy. Amen. Amen.